Jeśli macie Biblię, otwórzcie psalm 144. W nagłówku tego psalmu 144 widzimy, że jest to psalm Dawida, jak większość pieśni w tej księdze. I Dawid zaczyna ten psalm od takiej wysokiej nuty wołając błogosławiony Pan Jahwe, moja skała On zaprawia moje ręce do walki moje palce do boju moja łaska i moja twierdza Moja obrona, mój wybawca, moja tarcza i moja ucieczka. W tych wszystkich słowach, które tutaj Dawid jedno na drugim układa, widzimy Boga jako tego, który jest ratunkiem który jest pomocą, który jest ochroną w jakimś boju. Zauważcie, że wszystkie te słowa mają charakter zapewnienia bezpieczeństwa w niebezpieczeństwie. Mocnego oparcia, tak jak skała. Ten, ten, ten pierwszy wiersz już wymienia ten, ten element Uzdolnienia do walki zaprawia moje ręce do walki, moje palce do boju. Mam nadzieję, że rozumiemy, że nasze życie na tej ziemi nie jest życiem pozbawionym konfliktów. Nie jest życiem pozbawionym zmagań nie jest życiem, w którym po prostu wszystko się dobrze układa i wszyscy są przychylni i no po prostu chce się żyć, <głosy> bo wszystko jest dobrze. Jeśli ktoś czegoś takiego oczekuje od chrześcijańskiego życia, to szybko się rozczaruje, ponieważ Chociaż nasze chrześcijańskie życie jest życiem i doświadczeniem pokoju, to ten pokój jest w relacji człowiek-Bóg i dałby Bóg w relacji brat i siostra, w relacji Kościoła Bożego, ludu Bożego. Chociaż tutaj wiemy, że też nie brakuje tarć i zgrzytów i napięć i konfliktów. Ale Bóg w Chrystusie darował nam pokój. Dzięki Bogu, dzięki Jego łasce, dzięki dziełu Jezusa Chrystusa na krzyżu, mamy pokój z Bogiem. I Pan Jezus Wiele mówi o doświadczeniu tego pokoju. Natomiast ten sam Pan Jezus mówi, nie myślcie, że przyszedłem przynieść pokój. Przyszedłem przynieść miecz. I Pan Jezus opowiada o różnych relacjach, w których ten konflikt się rozgrywa. Ale nasz największy konflikt rozgrywa się z tym światem. Nasz największy konflikt jest konfliktem duchowym, gdyż żyjemy w miejscu, który jest wrogi Bogu, z którym my zostaliśmy pojednani. Dlatego nasze chrześcijańskie życie jest życiem konfliktu, jest życiem zmagań, jest życiem, w którym jesteśmy z różnych stron, na różne sposoby bombardowani, atakowani. I toczymy bój. Apostoł Paweł mówi nie z krwią, nie z ciałem, nie z ludźmi tego świata, ale z duchowymi mocami, ciemności, z duchami które inspirują ludzi, które inspirują różne idee tego świata, które wywierają na nas, czy próbują wywrzeć na nas wpływ, próbują nas do czegoś wciągnąć, w jakiejś mierze nas ukształtować, napełnić nasze serca strachem, niewiarą, niepewnością. Pan Jezus powiedział, to, co przynosi zwycięstwo w tym świecie, to wasza wiara. Wiara w Boga, wiara w Jezusa, wiara w Jego dzieło, w to, co On uczynił, w to, kim On jest. Położenie w Nim zaufania i trwanie w ufności ku Niemu. Co nie oznacza, że nie ma konfliktu, co nie oznacza, że nie ma zmagania, co nie oznacza, że żyjemy teraz właśnie w tym radowaniu się tylko zwycięstwem. Tak, winniśmy radować się zwycięstwem, które jest nam dane w Chrystusie. Jezus mówi ufajcie, ja zwyciężyłem świat. I my, wierząc w Niego, mamy udział w Jego zwycięstwie. Jezus mówi, to, co zwycięża świat, to wasza wiara. Co nie oznacza, że nie ma konfliktu. Tutaj niektórzy myślą, że skoro jest zwycięstwo, skoro szatan jest pokonany wrogiem, to nie ma konfliktu. Nie. Konflikt nadal istnieje. Nadal jesteśmy szarpani, nadal jesteśmy atakowani, nadal... W tej mierze, w jakiej Bóg dopuszcza, w jakiej w Jego zamyśle potrzebujemy tego, żyjąc w tym świecie, jesteśmy poddawani różnego rodzaju atakom. I Dawid tutaj w tym psalmie, patrząc na Boga, widzi, że On jest ratunkiem, On jest tarczą, On jest schronieniem. On jest ucieczką, tak? Widzimy to? Jeśli chcemy mieć udział w tym zwycięstwie, to musimy sobie ciągle to przypominać. To musimy ciągle nasze myśli kierować ku temu, który jest źródłem naszego zwycięstwa, źródłem naszej siły. To On umacnia nas w naszej walce. To w Jego mocy, w mocy Jego Świętego Ducha toczymy ten bój, przeciwstawiając się temu światu, nie idąc na kompromis z tym światem, nie ulegając pokuszeniom, które szatan przez ten świat kieruje do nas. Ale zwyciężamy go, patrząc na Boga, ufając Bogu, polegając na Nim. Trzeci wiersz tego psalmu, Dawid mówi, Panie, Jahwe, czymże jest człowiek, że na niego zwracasz uwagę? Czymże jest syn człowieczy, że o nim myślisz? Człowiek podobny jest do tchnienia, dni jego są jak cień co mija. Dlaczego Bóg zwraca uwagę na człowieka? Czymże jest człowiek? Dawid zastanawia się nad kruchością życia człowieka, zastanawia się nad przemijalnością życia w tym świecie i to, jak Bóg jest bardzo zaangażowany w życie człowieka. Chociaż człowiek jest tak słaby. Tutaj Dawid nie daje odpowiedzi na te pytania. W innych miejscach mówi, uczyniłeś go na chwilę, mniejszym od, i tam jest różne tłumaczenie, tak? aniołów, Boga, ponieważ tam występuje słowo Elohim, które oznacza Boga w liczbie mnogiej. Czyli tutaj różne pojawiają się możliwości tłumaczenia. Czytamy, że Bóg uczynił człowieka na swój obraz i na swoje podobieństwo. Jesteśmy wyjątkowym stworzeniem w tym świecie. Bóg uczynił piękny świat, uczynił niezwykłe rzeczy na tym wszechświecie, który stworzył. Ale człowiek jest wyjątkowy w całym jego stworzeniu. Uczyniony na jego własny obraz, na jego własne podobieństwo. Bóg własnego ducha tchnął w nozdrza człowieka, dając mu życie. Jest coś niezwykłego w człowieku. Bóg ma niezwykły plan dla człowieka. I błogosławieni, którzy odkrywają ten plan. Błogosławieni, którzy szukają Boga w swoim życiu i szukają realizacji tego wielkiego Bożego zamysłu wobec człowieka. Panie, nachyl niebiosa Twoje i stąp. dotknij gór Niech zadymią, zabłyśnij błyskawicą, a rozprosz ich. Wypuść swoje strzały i spraw wśród nich zamieszanie. Wyciągnij swoją rękę z wysokości, wybaw mnie i ratuj z wielkich wód. Z ręki cudzoziemców których usta mówią kłamstwo, a ich prawica jest zdradliwą prawicą. Dawid tutaj mówi o swoim konflikcie z sąsiednimi narodami. Wiersz drugi, koniec tego wiersza mówi On poddaje mi narody. I później też mówi tutaj o cudzoziemcach. Mówi o tych, którzy nie znają Boga. Mówi o konflikcie z tymi Filistynami i innymi wokół nich ludami, które wiemy trapiły Izraela w tamtym czasie. My dzisiaj nie toczymy walki z żadnym narodem. Chrześcijanie nie powinni być ludźmi, którzy myślą o innych narodach, o innych nacjach, o innych jakichś rasach w kategoriach podziałów. Czytamy, że w Chrystusie to wszystko jest zniesione. Nie ma tego typu podziałów, jeśli chodzi o Boże Królestwo. Boże Królestwo nie jest królestwem białych czy czarnych, chociaż niestety tyle lat minęło i nadal są te podziały w Kościele i widzimy czarne kościoły i widzimy białe kościoły. I jest to tragiczne, że takie podziały nadal są z różnych względów, czasami nie tak łatwych do, do, do rozwikłania. Niemniej jednak nasz bój, nasz konflikt nie jest konfliktem z ludźmi, nie jest konfliktem z innymi narodami, z poganami, tak jak to swego czasu też było, że toczyły się konflikty, wiecie, z saracenami, z różnymi właśnie innowiercami, i, i, i ludźmi właśnie jakichś tam pogańskich nacji, które najeżdżały na tak zwane chrześcijańskie kraje. To nie są konflikty, w które my winniśmy być zaangażowani jako Boży Lud. Natomiast mamy tutaj obraz konfliktu, mamy tutaj obraz walki, mamy tutaj obraz zmagania. I tak jak wcześniej mówiłem, naszym Wrogiem jest ten świat i władca tego świata. Więc w tym sensie odczytujemy dzisiaj słowa tego typu psalmów. Nie w kontekście konfliktów międzynarodowych, ale w kontekście konfliktu duchowego, którego jesteśmy uczestnikami. I Dawid woła o Bożą pomoc, woła o Bożą interwencję, woła o Boże Wstrząśnięcie górami o, o, o błyskawice, o strzały używa takiego właśnie obrazowego języka, wzywającego Boga do działania. Co wskazuje mi na to, że my winniśmy trwać w modlitwie i wołaniu do Boga w tym konflikcie, w którym my jesteśmy zaangażowani. Jeśli mamy okazać się zwycięzcami, nasza wiara ma okazać się zwycięska, to ona okaże się zwycięstwa, zwycięska, kiedy polegamy na Bogu i wyrażamy to w naszej modlitwie. Kochani, Kościół w Bożym zamyśle winien być świątynią Boga. Świątynią, w której rozbrzmiewa dziękczynienie, uwielbienie, chwała dla Boga, tak jak widzimy to w tych pierwszych wierszach i zaraz następnych, które będziemy czytali jeszcze, i domem modlitwy, w którym zwracamy się do Boga, przychodzimy do Niego ze wszystkimi naszymi zmaganiami, ze wszystkimi naszymi troskami, ciężarami, problemami, które są częścią naszego boju tutaj na ziemi. I wołamy do Boga, by zadziałał, by odpowiedział, by przyszedł, by pomógł nam. Nie ustawajmy, kochani, w tym boju. Bądźmy ludźmi modlitwy. Bądźmy ludźmi, którzy wołają do Boga z serc. Kiedy tutaj się gromadzimy, to oczywiście nie jest jedyny czas modlitwy. Ufam, że każdy z nas, każdego dnia, woła do Boga, modli się do Boga, prosi Go o Jego interwencję, o Jego działanie. Ale ten czas, który tutaj mamy, jest też szczególnym czasem naszego wspólnego boju, naszego wspólnego wołania, modlitwy jedni o drugich, również w tym sensie, dźwiganiu ciężarów jedni drugich, kiedy modlimy się o siebie wzajemnie a potem być może w wyniku tej modlitwy Bóg pobudzi serca niektórych z nas do praktycznej pomocy jedni drugim, wsparcia jedni drugich. Dlatego też zachęcam bracia, siostry, byśmy gromadząc się wykorzystywali ten czas we wspólnym boju modlitwy. Toczmy ten bój każdy z nas, każdego dnia, ale też gdy spotykamy się czy tutaj w środę na modlitwę, czy w niedzielę, na ten czas modlitwy, wykorzystujmy ten czas, podnośmy nasze głosy. Bracia, siostry, jestem pewien, że toczycie boje, ja toczę swoje boje. Jestem pewien, że wy toczycie swoje boje. Jest to czas, w którym możemy razem jako Kościół stanąć przed Bogiem i prosić Go o Jego pomoc, o Jego interwencję, o Jego działanie, o Jego cudowną obecność w tych naszych bojach i Jego zwycięstwo. Dziewiąty wiersz, Boże zaśpiewam Ci nową pieśń, na dziesięciostrunnej harfie zagram Ci, Ty dajesz królom zwycięstwo. Nie mamy dziesięciostrunnej harfy, ale mamy, ile tu jest klawiszy na tym pianinie? Mnóstwo klawiszowe pianino mamy, gęsto poukładanych klawiszy i mamy kogoś, kto potrafi na tym grać. Mamy bębny i mamy nasze usta i mamy nasze serca i mamy nasze głosy. Kochani, uwielbiamy naszego Boga po nie schwały. Oddajmy Mu cześć, dziękczynienie, oczekując Jego działania, oczekując Jego zwycięstwa. Pan Jezus nie przyszedł, by samemu ponieść klęskę i nie wzywa swoich uczniów do życia klęski. Pan Jezus przychodzi, aby pokonać szatana zniszczyć dzieła diabelskie. Przychodzi, by pokonać świat i mówi ja zwyciężyłem. Ufajcie mi, ja zwyciężyłem świat. I mówi to, co zwycięża świat, to wasza wiara. Wasza ufność we mnie, który jestem zwycięzcą, który pokonałem świat. Widzimy go w Księdze Objawienia jako wielkiego zwycięzcę, który ma klucze, chłani który otwiera i nikt nie może zamknąć, który zamyka i nikt nie może otworzyć. Widzimy go jako Pana Panów, Króla Królów, Tego, który jest zwycięzcą wszystkich i wszystkiego. I wiemy, że w ostatecznym rozrachunku wszystko będzie położone jako podnóżek u Bożych stóp. I Chrystus, czytamy, musi panować aż do tego czasu, aż wszystko będzie położone jako podnóżek Bożych stóp. Czy wierzymy, że On panuje? Czy wierzymy, że On, który z martwych stał, żyje i siedzi na tronie wszechświata? I to On decyduje, jakie walki my toczymy? I w nich wszystkich ma dosyć łaski dla każdego z nas, byśmy okazali się zwycięzcami? Kochani, wyrażajmy to w naszych modlitwach, w naszych pieśniach. Naszym uwielbieniu Tego, który jest zwycięzcą. Powstańmy proszę do modlitwy. Wielki nasz Zbawicielu, Ty, który jesteś Panem Panów, Królem Królów, którego imię jest Słowo Boże, który masz ostry miecz obosieczny, którym pokonujesz narody, którym pokonujesz wszystkich swoich wrogów. Panie nasz, dziękujemy Ci, że w łasce Twojej Otworzyłeś nasze oczy i pokazałeś nam, że byliśmy na drodze zagłady, byliśmy po przegranej stronie. Po przegranej stronie tego świata, władcy tego świata, złego ducha, który rządzi w powietrzu i rządzi w sercach zbuntowanych synów. Dziękujemy, że objawiłeś nam, że jest zwycięstwo, że jest zbawienie, że jest życie. Dzięki Ci, Panie, że dałeś nam łaskę, by Tobie zaufać, by w Tobie położyć naszą ufność, by do Ciebie przylgnąć. Panie, chcemy trwać w tej ufności, tak jak uwierzyliśmy w Ciebie jako Pana, jako Władcę, jako zwycięzcę. Dajbyśmy w tej ufności trwali, byśmy w tej wierze chodzili i abyśmy nie lękali się. Tego wszystkiego, co dzieje się, tego wszystkiego, co musi się wydarzyć. Byśmy nie lękali się w obliczu tych różnych konfliktów, zmagań, ale byśmy pokładali całą naszą ufność w Tobie. Pokładali całą naszą ufność w łasce, która jest nam dana w Twoim objawieniu. Prosimy Panie, umacniaj nasze serca, umacniaj nasze ręce do walki, nasze palce do boju, abyśmy i w naszym życiu nie byli ludźmi, którzy przegrywają z tym światem, którzy dają się uwikłać w sprawy tego świata, którzy myślą jak ten świat i postępują jak ten świat. Daj, Panie, byśmy okazali się zwycięzcami, którzy w mocy Twojego Ducha zwyciężają i zasiadają na Twoim tronie, tak jak Ty zwyciężyłeś i zasiadłeś na tronie Ojca. Panie nasz, dzięki Ci za to zwycięstwo, które jest naszym udziałem w Tobie. Wywyższamy Ciebie, uwielbiamy Ciebie i przynosimy do Ciebie nasze boje. Nasze różne zmagania, w których potrzebujemy Ciebie. Potrzebujemy Twej łaski, Twojej pomocy. Błogosław, prosimy ten czas modlitwy, czas śpiewu, pieśni. Daj, żebyśmy ze zrozumieniem, z zaangażowaniem, mogli zbliżyć się do Twojego tronu łaski i czerpać od Ciebie siły, których potrzebujemy, aby toczyć dobry bój wiary. Amen. Amen. Zachęcam, kochani, bracia, siostry, do modlitwy, do wywyższania naszego Boga też w tych pieśniach, które będziemy śpiewali. Zbliżmy się do Niego i czerpmy z Niego, z Jego wielkiego, niewyczerpanego, bogactwa łaski. Dzięki Ojcze za możliwość bycia w miejscu, gdzie są bracia, siostry, ci, którzy miłują siebie, którzy szukają tego upodobania. I modlę się o to, żebyśmy mogli każdy z nas zobaczyć Cię oczyma, wiary doświadczyć Ciebie, usłyszeć Twój głos. Proszę, działaj w nas i pośród Amen. Amen. Amen. Oczy, na no poznanie Ciebie w Twojej światłości, w Twojej mocy, w Twojej nieograniczonej niczym wszechmocy. Daj, Banie, byśmy żyli w pośród konfliktów tego świata z tym cudownym pokojem w naszych sercach, który przewyższa wszelkie zrozumienie, ufając Tobie we wszystkim Oh, uh -huh. że nam się spodoba, to jest leczną siedem i zdrowy. Dziękuję za to. Wyszymy, że król, nieba i zimna. Rady się powierzyć też wszystkich, którzy się źle mają, którzy są poświęcię, cierpiąc na dożycie. Przenoszę wszystkich przed swój świętym aby którzy powiązają nam znaleźli w kojeniu, swoich serdzi, w swoich czołgach, swojej duszy. A Chwała Tobie jest. Jesteś rodnym i wielkim, wspaniałym wody. Pragnę się każdego dnia, a będziesz coraz bliżej ciebie. Dziękuję Ci, że jesteś Amen. Amen. Amen. Szymonie, Szymonie, oto szatan. Wyprosił sobie, żeby Was przesiadł jak czynnicę. Ja zaś prosiłem za Tobą, aby nie ustawiała Twoja. Gdy się kiedyś nawrócisz, uśmiechnął i radzi Drogi Jezu, tak bardzo cię proszę, abyś nadal stawiał się, jak stawiałeś w jednowiście od naszego Ojca, za naszą miarę. O to Cię prosimy. Amen. Amen. Dzień kochany Dzień, że znałeś swoje życie, za nas mój i wszystkich ludzi poddali w czarnej stronie świętej kredy, które zmartwychwstały, że żyj, że siedzi na krawicy z tego okolica, gdzie przyjdzieś do na wtórnie, nas sposobie szwały. Ja Ci tak bardzo dziękuję do Dla mnie, tak było, za pomoc, dobro, za to, że jesteś tak dobry i cudany, za Twoją łaskę mimo, że Pani Panie, że Panie, że jesteś z nami, że stajesz nas na drodze, które z Tobą zawsze szukać, które z Tobą możemy w Twojej sprawiedliwości, abyśmy nie zapłacali w żadną stronę, że masz nas w swojej okrejce, Panie. Dziękujemy Ci za wszystko. Wszystko, Panie, otwierujemy Tobie, pokładamy na Tobie nadzieje, oddajemy się w całości, Oddajemy Ci Panie nasze rodziny, nasze dzieci, nasze wnuki, nasze rodzeństwa. Oddajemy Ci Panie miejscowości, w których mieszkamy i mieszkania, w których mieszkamy, nasze bloki, nasze wnuki, nasze Oddajemy Ci Panie wszystko, bo to wszystko jest w Twojej ręku, pod Twoją kontrolą. Oddajemy Ci nasze życie, nasze zdrowie. Wszystko jest w Twoim ręku. Bez Ciebie Panie nie zrobimy niczego, ale w dniu Mamy wszystko od Ciebie i w dobie. Ty nas żyjesz Pani, na co dzień, każdej godzinie, każdej minuty jesteś z nami. Ja Ci pani osobiście dziękuję za wszystko, że jestem tutaj w tym zborze z powrotem. Dziękuję Panie, dziękuję, dziękuję, dziękuję. Nie wiem jak słowa uczyć i jak Ci za to podziękować. Jestem Cię, się że to wszystko. Nie Wielkie świątego mojego, kochane i ołce budownego Boga. Ojca, Syna i Boga, świętego. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Tak, Panie, godzien jesteś chwały, dziewczynienia, tak wiele dodał. Mam od Ciebie nade wszystko nasze niesparnienie w Jezusie, przelaną krew. Która oczyszcza nas z wszelkiego grzechu Ducha Świętego, który uczynił w nas sobie mieszkanie, uczynił z nas tą świątynię. Panie, dzięki Ci za codzienne rozliczne łaski, których trudno byłoby zliczyć. Wielu z nich jesteśmy nawet nieświadomi, jak wiele z Twojej hojności dobroci. Panie, nasz dajmy, Nigdy nie brakło w naszych sercach, w naszym życiu, dzięki na za uwielbienie, wywyższenie, godziny miasta. Godziny nas, wielkiej chwały. Ponad wszystko. Amen. Amen. Amen. Siądźmy. Jeśli ktoś wziął ze sobą telefon, niech się upewni, że jest wyłączony, wyciszony. Żyjemy w czasach zniewolenia telefonami. Po prostu wszędzie, gdzie człowiek idzie, Wszechobecne telefony, czasami ciężko z kimś porozmawiać, bo co rusz jakieś przychodzą wiadomości z Messenger'a, z, z Whatsappa, z jakieś inne non-stop hałasy. Tutaj, jak słucham czasami nagrań z naszych nabożeństw, to widzę ile zakłóceń tych telefonów w trakcie nabożeństw. Kochani, pilnujmy tego, żeby to wyłączać. To jest coś zgubiłeś? Pewnie, że tak. Wiesz, to jest nieprzy, nie, nie, niegrzeczne, kiedy siedzimy z drugą osobą, wiecie, i ten telefon ciągle gdzieś tam nas zajmuje, rozprasza, że nie możemy nawet porozmawiać dzisiaj normalnie z drugim człowiekiem. I tym bardziej, kiedy gromadzimy się tutaj przed Bogiem, by modlić się, by wielbić Boga i co rusz, jakieś telefony, jakieś hałasy, smsy i tak dalej, nie róbmy tego, naprawdę szanujmy siebie, nasz czas i przede wszystkim nie rozpraszajmy się w tym szczególnym czasie, który mamy raz w tygodniu w takim zgromadzeniu przed Bogiem, więc pilnujmy tego, żeby wyciszyć, wyłączyć jakoś Zamknąć te telefony na te dwie-trzy godziny. Jak ktoś będzie dzwonił, to później odzwonimy. Nie musimy wybiegać tutaj z nabożeństwa, żeby odbierać. Bez przesady. No to po prostu jest jakiś dramat. Jak, do jakiego stopnia staliśmy się niewolnikami tego sprzętu, który ma nam pomagać, a nie ma nas czynić jakimiś yy, z niewolnikami, dosłownie. A daś do ciebie też mówię, nie, wycisz tam telefon. Adaś biznesmen zawsze ma włączony, ale ma wyciszony. Ja wiem, Adaś. Ja już tak, ja powień, że jak ja nie ma transmisji, nie ma tego. Adaś ja, tu biedny chodzi, biega też czasami. No trudno, nie ma. No to później będzie wstawiona, Posłuchasz sobie za dwa dni. No, teraz jest akurat nie, nasz serwer padł ten gdzie są wszystkie kazania, tam wszystko, jakaś, jacyś hakerzy się włamali i jest wszystko tam, leży, przez parę dni piszą, że naprawią, że będzie wszystko z powrotem, ale tam, gdzie audio są akuratnie nasze nagrania, tak, ten cały serwer został zhakowany, i, a to ogromny serwis, jeden z największych, jaki w ogóle jest na tym świecie internetowy, który ma wszystko, takie archiwum całego internetu tam jest. I to zostało zhakowane i, i kilka dni nie ma dostępu do niczego. No i spoko, da się żyć, kiedyś nie było internetu i chrześcijanie żyli, nie, bądźmy, nie dajmy się zwariować temu wszystkiemu. To, to, to nie w tym leży, wiecie, nasze jakieś życie, tak? Więc naprawdę, kiedy przychodzimy na zgromadzenie, kochani, kiedy modlimy się, traktujmy to jako priorytet tego zgromadzenia, i nie pozwólmy, żeby takie głupoty jak telefony nam w tym przeszkadzały, rozpraszały i gdzieś tam odrywały nas od tego, co tutaj się dzieje między nami, bo to jest ważne, co my tutaj robimy. I chcemy się na tym skupić. O! To jest właśnie dowód na to, co mówię. Kochani, za chwilę rozdamy mikrofony, udzielimy głosu każdemu, kto tylko chce się czymś podzielić. Ostatnio rozważaliśmy Ewangelię Marka w zeszłym tygodniu. Wiele rzeczy było powiedzianych, ale jeszcze więcej było niepowiedzianych. Jak zawsze przy tego typu rozważaniu całej księgi nie da się objąć wszystkiego, nie da się zwrócić uwagę na wszystko, Wiele fragmentów, wiele treści no, nie jestem w stanie w ciągu tej godziny czy nawet półtorej godziny y, omówić, więc jestem przekonany, że ci, którzy czytali, ufam, że wszyscy przy okazji rozważania tych ksiąg znajdujecie czas, żeby przeczytać czy posłuchać y, tych ksiąg, zastanowić się, rozważyć, zatrzymać nad nimi. I, I jest o czym rozmawiać, więc jeżeli macie jakieś kwestie, które chcielibyście, żebyśmy wspólnie tutaj rozważyli, porozmawiali o nich, to, to, daj, to podnoście rękę i będziemy przekazywali mikrofon. Ja ustawię nasz budzik. Na, na godzinę, także to nie będzie ni do mnie dzwonił, tylko telefon będzie dzwonił jak koniec czasu, tak, <śmiech> żeby było wiadomo, <śmiech> żebym sam sobie... Po co? No bo czasami się zdarzyło, że nasza dyskusja trwała 2-3 godziny i niektórzy później byli sfrustrowani, bo gdzieś tam się mówili o 13 czy o którejś i potem się to wszystko tak przedłużyło, więc zakładamy godzinę, jeśli trzeba to przedłużymy, ale powiedzmy tą godzinę pilnujemy, żeby w miarę ta nasza dyskusja się zamknęła w tej godzinie, więc też nie zwlekajmy do końca, nie przedłużajmy naszych wypowiedzi, starajmy się mówić rzeczowo, konkretnie, na temat i dawajmy, udzielajmy sobie wzajemnie głosu, tak żeby wszyscy mogli podzielić się tym, co, co tutaj gdzieś nas dotyka, o czym chcielibyśmy porozmawiać. Także za chwilkę już ten drugi mikrofon będzie podłączony i będziemy mogli działać. A tymczasem jestem na kablu, Adaś ma, jak ktoś tutaj z tej strony chciałby zabrać głos, to bardzo proszę, już za chwilkę podłączymy ten bezprzewodowy drugi mikrofon. Chciałbym na, na sam początek yy, zwrócić się z takim pytaniem do, do Pawła. Yy, jak to się ma z, tą, yy, z tymi Ewangeliami, które z tego, co ja zrozumiałem, yy, chyba, że źle zrozumiałem, ale jak to się ma do tego, że Ewangelia Marka była skierowana do Rzymian, czy tam raczej tych, tych narodów, które posługiwały się tym językiem, no i miały tą powiedzmy zbliżoną albo taką samą kulturę romańską. Z kolei Ewangelia Mateusza była skierowana do Żydów, dlatego, bo ona jest oparta w bardzo dużej mierze na, na proroctwach. Czy to, czy to rzeczywiście jakieś ma odzwierciedlenie, jakieś uzasadnienie w Słowie Bożym, czy, bo ja nie wiem, ja nie znalazłem nic takiego, albo po prostu źle zrozumiałem y, Twoją wypowiedź w tym, w tym momencie, bo ja jak się narodziłem na nowo, to czytałem wszystkie Ewangelie jak leci i powiem szczerze, żadna z nich mi nie przeszkadzała, z każdej dużo coś czerpałem, a właśnie szczególnie z Mateusza, gdzie wiadomo jest to słynne kazanie na górze, które ustawia w ogóle życie chrześcijańskie od samego początku i nawet jak były tam te właśnie porównania albo wręcz uzasadnienia wypowiedzi Jezusa na podstawie proroctw, to też mi to nie przeszkadzało, nawet wręcz pomogło dlatego, bo wtedy sięgałem do tych proroctw, czyli jak to się mówi, poszerzałem swoją wiedzę Także no, moje pytanie jest, jak to jest, czy, czy, to, yy, czy to ma w ogóle jakieś przełożenie na rzeczywistość? Myślę, że ma takie przełożenie jak każda księga Nowego Testamentu czy Starego Testamentu, czyli list do Koryntian został napisany do Koryntian, co nie oznacza, że my z niego nie cierpiemy. List do Tesaloniczan został napisany do Tesaloniczan, do nich był skierowany, odzwierciedlał problemy w ich zboże, ale Kościół wszystkich wieków korzysta z nich. Tak samo z Ewangeliami. Ewangelie pierwotnie były napisane do jakiegoś konkretnych odbiorców, pierwotnie. Natomiast później rozeszły się na cały świat i były czytane w całym Kościele. Czyli poganie czytali Ewangelię Mateusza, Jana, Marka i Łukasza. Więc w tym sensie, tylko mówiąc o tym, jakby wskazuje na to, Dlatego, że każda z nich jest specyficzna. One się różnią od siebie właśnie w charakterze. Mateusz cytuje bardzo wiele proroków, Marek prawie w ogóle, tylko na początku. Y, y, używa słów łacińskich w swojej Ewangelii, których inni ewangeliści tego nie robią. Więc stąd to wynika pierwotnie, gdzie ona była pisana i do kogo była kierowana co nam nie powinno przeszkadzać w odbiorze dzisiaj. Każdy z nas powinien czytać wszystkie Ewangelie, wszystkie listy, nie mówiąc, a to było do Koryntian, to nie do mnie. No nie, nie podchodzimy do tego w ten sposób. Ewangelia Mateusza była kierowana pierwotnie do Żydów, ale to nie oznacza, że nie ma nam nic do powiedzenia, wręcz przeciwnie. Więc w tym sensie tylko jest to wyjaśnienie jej pierwotnego miejsca napisania i odbiorców. Czyli ta odpowiedź mnie absolutnie do końca, że tak powiem, y, odpowiada, bo ja mam takie same poznanie, mhm. tylko po prostu oczekiwałem to tak. takie jakby uzupełnienie troszeczkę, tego. prawda? Tak, jasne. Bo y, spotkałem się już z sytuacjami, gdzie niektórzy, szczególnie oświeceni mówcy, nauczyciele, y, nadal twierdzą, że w dniu dzisiejszym pewne aspekty trzeba brać pod uwagę, że, że to jednak było skierowane do Żydów prawda? I, i to powoduje troszeczkę zamieszania, bo mają swoje doktryny pewne, z którymi część wierzących się w ogóle nie zgadza i udowadniają właśnie na podstawie tej, że to była Ewangelia pisana do Żydów. Dlatego moje pytanie było, ale to, co mówisz, Paweł, to jest absolutnie bardzo dobre i tego się trzymajmy, czyli śmiało możemy studiować wszystkie Ewangelie, wszystkie listy, a nawet objawienie Jana. I Stary Testament także. Nie twierdzimy, że skoro było to pisane do Żydów pod starym prawem, no to teraz my tego nie potrzebujemy. Absolutnie nie. Potrzebujemy całe pismo. Czytamy, całe pismo jest natchnione pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do wychowywania w sprawiedliwości, żeby człowiek Boży był doskonały do wszelkiego dobrego dzieła, przygotowany. Także amen. Całe słowo i każda Ewangelia jest nam potrzebna. Ja. Jakieś inne pytania, uwagi, czy jakieś kwestie z samej Ewangelii, może jakieś fragmenty Ewangelii, które chcielibyśmy, żebyśmy pokrótce rozważyli? To co powiedziałeś, Pawle? Dobra. To co powiedziałeś o tym, że Marek mówi, że, że nie chce, żeby zrozumieli, czy takie, że, że wydaje się to, że nie do końca wszystkich w tym momencie chciało zbawić, albo może nawet ogólnie, nie? To wiemy, że też są wersety, które mówią, że są też takie wersety, nie? To, to ten temat jest w Marku, ale też wiemy, że w innych też jest. To, to to chciałbym, żebyśmy rozważyli. Jak to znaczy, żeby określić konkretne, to jak to jest w końcu? Czy Bóg chce zbawić wszystkich, czy, czy chce zbawić tylko swoich wybranych? Może jeszcze nie wchodząc, dlaczego wybrał tych, ale nie wybrał, nie, bo to temat rzeka. Ale może tak. I wiadomo, że ten temat nawet czy wszystkich, czy nie wszystkich, to też temat rzeka. Ale to jest tym czekaw, chociaż pod względem Ewangelii Marka, jak to jak to mamy rozumieć, nie? dlaczego Bóg tak mówi. Może poszerzę to pytanie i porozmawiajmy o tym, jak rozumiemy to, że Pan Jezus mówił tym, których uzdrowił, żeby nikomu nic nie mówili. Bo może się gdzieś tam pojawiać takie pytanie, tak? Czy Pan Jezus nie chciał, żeby ludzie wiedzieli, że On czyni takie rzeczy, jakie czyni? Rozmawiałem z jednym bratem wczoraj na ten temat. Mamy swoje przemyślenia, ale no, chciałbym, żebyśmy w szerszym gronie mogli o tym porozmawiać. Jak to rozumiecie? Jak do tej pory rozumieliście, że Pan Jezus mówił uzdrowionemu żeby nikomu nic nie mówił. Ja tylko przeczytam tutaj fragment z Ewangelii Marka z czwartego rozdziału, ósmy wiersz. Tamte inne czytaliśmy w zeszłym tygodniu, gdzie Pan Jezus zakazywał ludziom mówić, co się stało, tak? uzdrowił trędowatego. I mu, powiedział mu, nikomu nie mów, tylko idź pokaż się kapłanowi, złóż ofiarę na świadectwo, żeby, żebyś mógł po prostu wrócić do funkcjonowania w społeczeństwie. Taka była procedura żydowska, że jeśli ktoś był, miał jakąś, bo to tr trąd to też jest szerokie pojęcie, często były to jakieś egzemy, były to jakieś choroby takie poważne, skóry, niekoniecznie to był taki trąd, wiecie, typowy który powodował gnicie ciała, ale to były wszelkiego rodzaju poważne jakieś egzemy. To też było traktowane jako zaraza, która miała, wszyscy ludzie, którzy mieli jakiekolwiek takie poważne problemy skórne, to wszystko było nazywane trądem i tacy ludzie musieli żyć poza społeczeństwem. I jeśli zostali w końcu uzdrowieni, to musieli pójść do kapłana. Kapłan ich musiał zbadać i stwierdzał, że jest OK. i wtedy tacy ludzie otrzymywali oficjalne oświadczenie kapłana, że jest zdrowy i może wrócić normalnie do, do, do środowiska swojego. Więc Pan Jezus o tym mówi do niego, i ci pokaż się kapłanowi i złóż ofiarę. Później mieli też złożyć ofiarę taką w świątyni, dziękczynną Bogu za swoje uzdrowienie. Natomiast Pan Jezus zakazał mówić o, o, o konkretach, że to On go uzdrowił, że to właśnie się wydarzyło pod wpływem Jego cudownego dotknięcia tego człowieka. I tak samo w tych kilku innych przypadkach, które czytaliśmy, jak córkę Jaira wzbudził z martwych, też rodzicom zakazał mówić, co się stało. Jak był z uczniami na górze prze, przemienienia, schodził z nimi z góry i zakazał im o tym mówić, aż do jego zmartwychwstania. I tutaj w Ewangelii Mateu, Marka mamy to, o czym Iwan mówił, ten, ten fragment, gdzie Jezus opowiada przypowieść czy podobieństwo o tych czterech glebach, a potem mówi w wierszu dziewiątym, kto ma uszy do słuchania, niech słucha. A gdy był sam, pytali go ci, którzy przy nim byli z dwunastoma o tę przypowieść, czyli tutaj mamy dwunastu i jeszcze jakichś innych ludzi, którzy są oprócz tych dwunastu na osobności z Jezusem i oni pytali o tę przypowieść, o wyjaśnienie, jaki jest sens, a Jezus im odpowiedział, Wam dano poznać tajemnicę Królestwa Bożego, tym zaś, którzy są na zewnątrz. Wszystko podaje się w przypowieściach, aby patrząc, patrzyli, a nie widzieli. I słysząc, słyszeli, a nie rozumieli, by się czasem nie nawrócili. I nie były im przebaczone grzechy. Czyli tutaj mamy fragment, który mówi o dwóch kategoriach ludzi, tych, którzy są na zewnątrz i tych, którzy są wewnątrz. Nie są tak nazywani, ale jakby to stwierdzenie, ci, którzy są na zewnątrz, tych, którzy przychodzą do niego i pytają go, chcą zrozumieć, kwalifikuje jako tych, którzy są Wewnątrz I tym Jezus wyjaśnia, tym tłumaczy, a tym na zewnątrz nie tłumaczy. Tym na zewnątrz pozwala nie rozumieć i jak widzimy tutaj, konsekwencją tego jest to, że nie rozumieją, słuchają, ale nic nie rozumieją i się nie nawracają. Ale jakby to jest tak sformułowane tutaj, że brzmi to jakby Jezus w ogóle nie chciał, żeby oni zrozumieli, i żeby się nawrócili. I pytanie, czy tak rzeczywiście jest, czy to jest właściwy wniosek, który wyciągamy, czy taki jest wniosek nasz, czy tak Jezus tutaj o, tym, czy o czymś takim mówi, że przyszedł, aby powiedzieć i aby ludzie tego nie zrozumieli, nie nawrócili się i nie mieli życia, czy yy, mówi o ludziach, którzy są na zewnątrz i co to znaczy, jak to rozumieć. Więc tutaj mamy troszkę szerszą sprawę i trzeba by to... Nie wiem, czy damy radę, ale jak możemy spróbować. <głosy> Więc jeżeli ktoś chciałby zabrać głos, to bardzo proszę. Ja tak tylko może dorzucę jeszcze do tego, że... Jedna, co mi przychodzi do głowy i trudno mi to rozbudować, to jest to, że Bóg ma swój czas i czasami pewne rzeczy się nie dzieją, bo po prostu jeszcze to nie jest Boży czas. I do tego, co na końcu było mówione, chciałam jeszcze zadać takie pytanie, jak już ustalimy, kto jest na zewnątrz, a kto jest wewnątrz. Bo nieraz się nad tym zastanawiałam. Jak w takim razie rozmawiać, jak zwiastować, no właśnie nie wiem, czy to są, poganie są na zewnątrz, nienawróceni, e, czy mówić w podobieństwach, czy mówić wprost, czy jakby, nie wiem. Ja bym tutaj kilka dał wskazówek. Po pierwsze, tutaj raczej Jezus nie mówi w tym momencie o poganach, ponieważ te przypowieści kierował głównie do Żydów. To oni byli odbiorcami. To nie jest, że Jezus mówi tutaj o tych, którzy są, bo oni w ogóle nie słyszeli. Pojedynczy poganie pojawiają się w tej Ewangelii, z którymi Jezus ma kontakt i oni wierzą w Jezusa, o dziwo. Ci poganie, którzy się pojawiają w tej Ewangelii, to są wierzący poganie i oni mają lepszą wiarę niż Żydzi nawet. Także Jezus jest zdumiony ich wiarą i odpowiada na ich wiarę w cudowny sposób. Więc nie sądzę, że Jezus tutaj mówi o poganach. Te przypowieści mówił wśród Żydów i to wielu wśród Żydów, szczególnie faryzeuszów i uczonych w Piśmie, nie rozumiało, o czym mówi. I to jest jedna uwaga, a druga jest taka, że my dzisiaj jesteśmy w innym okresie. Jezus zapowiadał, że On przyszedł do owiec Izraela i Jego poselstwo było właśnie w taki sposób podawane, ukryty. Natomiast do uczniów mówił, że później oni sami, oni też nie rozumieli. To właśnie widzieliśmy w tej Ewangelii, że uczniowie ciągle nie rozumieli. Oni nawet nie pojmowali, ciągle się Go pytali, a nawet jak On im tłumaczył, to i tak do nich to nie docierało. Natomiast kiedy przyszedł Duch Święty, kiedy nastąpiło zmartwychwstanie, wtedy wiele rzeczy im się otworzyło, Bóg im otworzył. Pan Jezus mówi w Ewangelii Jana do uczniów, jest wiele rzeczy, których nie mogę wam powiedzieć, bo nie jesteście nawet gotowi, żeby je przyjąć, ale gdy przyjdzie Duch Święty, On wam je objawi i wprowadzi was we wszelką prawdę i widzimy później Apostołów, którzy głoszą Ewangelię, już nie ma czegoś takiego, jak za czasów Jezusa. Nie ma już tej, tego, nie mówcie, nie rozgłaszajcie, zakrywajcie to przed kimś. Tego już nie ma później. Wszędzie jest wręcz przeciwnie. Paweł mówi o objawieniu tajemnicy, która przez wieki była ukrywana, która przez wieki była pokryta milczeniem, ale teraz w Chrystusie została objawiona wszystkim narodom. I jest głoszona na świadectwo wszystkim narodom. I to jest charakterystyczne dla służby Jezusa. Więc tutaj jest jakiś cel. Tutaj ja też się zgadzam z tym, że jest jakiś czas. Jest pewien Boży plan, w którym Jezus nie może być za szybko objawiony, kim jest. Dopiero Jego śmierć i zmartwychwstanie, czytamy, jest objawieniem Go jako Syna Bożego. Nawet apostołowie później o tym mówią, że, że On zostaje objawiony jako Syn Boga przez zmartwychwstanie. Dopiero zmartwychwstanie jest tym koronnym dowodem na to, kim Jezus jest. Chociaż niektórzy, tak jak ten celnik, nie celnik, tylko setnik pod krzyżem, widząc jak umiera, jak oddaje ostatnie tchnienie, mówi ten zaprawdę jest Synem Boga. Czyli są tacy ludzie i też w Ewangeliach innych, nie w Marka, ale w innych Ewangeliach widzimy też przebłyski tego objawienia, że On jest Synem Boga wśród ludzi. W Ewangelii Marka to jest zarezerwowane dopiero na sam koniec, co mówię, też jest charakterystyczne, że jest to Ewangelia, która pokazuje, że Poganie mają światło często większe niż Żydzi, więc Marek to akcentuje, co nie oznacza, że Marek przekłamuje cokolwiek. Po prostu akcentuje to, żeby poganie, do których kieruje tę Ewangelię, wiedzieli, że dla nich jest to światło. Przypomniałem się, że jest taki fragment, tylko niestety nie powiem, nie powiem gdzie, że na zewnątrz są cudzołożnicy, tam mężobójcy i tak dalej. Y ale dokładnie, nie pamiętam gdzie, no, w każdym bądź razie to jedyne takie na zewnątrz, co mi się przypomniało i to mi się kojarzy z tymi, którzy w ogóle odrzucili Boga, odrzucali Boga i byli w tym, no, tacy, nie wiem, jak to powiedzieć, stali, tacy, no, jakby bez, bez cienia wątpliwości. No i nie wiem, czy... Ech. Jeżeli, no to jakby nadal wraca to pytanie właśnie, jak zwiastować Ewangelię, czy w takim razie również do zwiastowania Ewangelii potrzebny jest, no pewnie tak, Duch Święty, który będzie prowadził, żeby no już było to rozpoznanie jakby komu, jak mówić. Ja jeszcze tylko dodam ten wiersz, w którym Pan Jezus mówi, to co słyszycie na ucho... Rozgłaszajcie, na, Rozgłaszajcie dachach. na dachach. To, co mówiono w ciemności, macie rozgłosić tak, w światłości. Tak, tylko, że to może Czyli być sąd. Je... To nie może To może być już tak, że to właśnie nie będzie, że być może właśnie to rozróżnienie jest po to potrzebne, żeby było wiadomo, co komu mówić, bo dla jednych to będzie ku śmierci i to będzie sąd, a dla drugich to będzie łaska i do zbawienia. Tak? Idźcie i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. No, ale Ewangelia sama w sobie też to zawiera, nie? Tak, więc tutaj w tym poselstwie Ewangelii widzimy w czasach apostolskich, Jezus mówi, będziecie moimi świadkami, kiedy Duch Święty na was wstąpi, będziecie świadczyć o mnie w Jerozolimie, w Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi. Wszędzie wszystkim i Paweł w, też mówi, stojąc na repagu, Bóg dzisiaj wzywa wszędzie wszystkich ludzi, by się opamiętali i wierzyli w Chrystusa, wierzyli w Boga. Ja akurat nigdy nie miałem problemu z tym, żeby tam zrozumieć, komu zwiastować czy jak, nawet w, w, w obliczu tych, tych wersetów, Bardziej w tym moim pytaniu chodziło o to, że te inne wesety, co wspominałem, nie tak sobie na szybko zerknęłem, bo gdzieś nie zniknęły notatki, miałem ich więcej, ale takie co pierwsze nasuwa się na myśl, to jest z Mateusza 1127 i z Łukasz 10.22. Ja teraz nie pamiętam, czy to jest to samo wydarzenie, czy po prostu podobny Jezus mówił. W Mateusz 11:27 czytamy Wszystko zostało mi dane od mego Ojca, i nikt nie zna syna, tylko ojciec, ani nikt nie zna ojca, tylko syn i ten, komu syn zechce objawić. I w Łukasz 10, jest podobne. Wszystko zostało mi przekazane od mego ojca, a nikt nie wie, kim jest syn, tylko ojciec, ani kim jest ojciec, tylko syn i ten, komu syn zechce objawić. Czy to też było wtedy według planu Boga po prostu w tym momencie, czy to jakby jest... Zasada taka szersza już, co wychodzi ponad ten, ten czas. Jak to widzisz? Widzicie. Ja myślę, że w tych wierszach Jezus mówi o tym, co jest powtarzane w całym Nowym Testamencie, czyli że nie da się poznać Boga ludzkimi wysiłkami, ludzkim intelektem. Paweł pisze do Koryntian, co, czego oko nie widziało, czego ucho nie słyszało, co do umysłu ludzkiego nie wstąpiło, to objawił nam Bóg przez ducha. Tak? Taki jest kontekst. Czyli tam też Paweł podkreśla, że to poznanie Boga nie jest wynikiem naszego ludzkiego starania, naszego badania, naszego intelektu. Te rzeczy muszą być objawione. Jezus też modli się w jednym miejscu mówiąc dziękuję Ci Ojcze, że objawiłeś te rzeczy prostym a nie tym uczonym tego wieku, nie tym wielkim, nie tym czyli tutaj w tych wierszach widzę raczej akcent położony na to, że poznanie Boga jest możliwe tylko przez objawienie w żaden inny sposób. Musi Bóg objawić człowiekowi siebie żeby Go poznać. My nie jesteśmy w stanie Go poznać naszym wysiłkiem, naszymi staraniami, naszym intelektem, naszymi możliwościami poznawczymi, bo to jest coś, co przekracza nasze możliwości poznawcze. Czyli poznanie Boga jest wynikiem Jego objawienia się nam. I o tym tutaj Jezus mówi, że nikt nie zna Ojca, tylko Syn. On ma Jego pełne objawienie, bo jest jedno z Nim i tak samo Ojciec co Synu. I teraz, żebyśmy my mieli do tego dostęp, to musi nam być objawione. I zostaje objawione, kiedy wierzymy w Jezusa, kiedy pokładamy w Nim ufność, kiedy przychodzimy do Niego, bo w następnym wierszu Jezus mówi przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani, obciążeni, a ja wam dam odpocznienie. Czyli po tych wierszach, że wszystko zostało mi dane przez Ojca i nikt nie zna Ojca, Jezus mówi przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy... Jesteście obciążeni, to rozumiem w kontekście całej tej wypowiedzi, chyba chodzi o obciążenie właśnie tymi ludzkimi próbami poznania Go, przypodobania Mu się i Jezus mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy, a ja Wam dam. Czyli Jezus wzywa, żeby w Niego wierzyć, żeby do Niego przyjść i kto to zrobi, temu Jezus się objawi, też w innych miejscach o tym mówi, tak? że kiedy uwierzymy w Niego, kiedy Mu zaufamy, to mówi, ja i Ojciec przyjdziemy do Niego i objawimy Mu siebie i będziemy z Nim mieszkać, będziemy z Nim przebywać. Tak jeszcze wracając do tego na zewnątrz, to jest objawienie Jana 22, 15. Na zewnątrz są psy i czarownicy, przetecznicy, zabójcy, bałwochwalcy i wszyscy, którzy... Miłują kłamstwo i czynią je. I zawsze to miłuje, miłują kłamstwo, to było dla mnie takie e, bardzo obrazowe, takie lepiej jakby pomagało mi e, zobaczyć e, tą treść. I tu jest odnośnik do objawienia 21, 8 i 27. To jest udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących i skalanych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 Jeszcze jest 1 Koryntian 6, 9, 10, to tu ja bym przeczytała nawet 6, 9. Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie uczcie się ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani ździercy Królestwa Bożego nie odziedziczą. I no, to mi tak bardziej pomaga zobaczyć na zewnątrz, kto jest. Pan Jezus w Ewangelii Jana mówi o sobie jako prawdziwej światłości, która przyszła na świat, aby oświecić każdego człowieka, czy wszystkich ludzi. Natomiast do tych, którzy w Niego nie wierzyli, mówi, że umiłowali bardziej ciemność i dlatego nie chcą przyjść do światłości. Nawet do Żydów oskarża ich, że badają pisma, bo sądzą, że w nich mają życie, w samych pismach, w badaniu pism. A Jezus mówi, ale nie chcecie przyjść do mnie, chociaż one o mnie składają świadectwo. Więc tutaj jest myślę problem, jeżeli ludzie, nawet religijni, nie chcą przyjść do Jezusa ostatecznie, o którym świadczy całe Pismo, jeżeli do Niego nie chcą przyjść, pozostają w ciemności i to światło nie oświeca ich i, i mają swoje koncepcje, mają swoją religijność, ale są w ciemności. I tutaj Ewangelia Jana i list pierwszy list Jana, wiele na ten temat mają do powiedzenia. Jak przestudiujemy uważnie Ewangelię Jana, pierwszy list Jana pod kątem światłości i ciemności, nie pozostaje, jak dla mnie, wątpliwości, że ta światłość jest dostępna dla wszystkich ludzi. Ta światłość jest w Bożym zamyśle, światłością świata. To się wielokrotnie powtarza w Ewangelii Jana i w pierwszym liście Jana. Natomiast widzimy ludzi, którzy bardziej miłują ciemność. Ich uczynki są złe, nie chcą przyjść do światłości, miłują ciemność. To jest w różny sposób sformułowane, ale pokazuje, że jest to niestety ich odrzucenie światłości, odrzucenie prawdy, odrzucenie tego objawienia, które jest dane w Jezusie Chrystusie. I konsekwencją tego jest właśnie bycie na zewnątrz i nierozumienie w ogóle, o czym Jezus mówi. Mi tak tylko odnośnie tego pytania, komu głosić i, i czy wierzący, czy niewierzący, czy się nawrócą, czy nie, mi przyszedł wersy z Mateusza 13 odnośnie przypowieści o Konkolu. I wówczas słudzy gospodarza przyszli i zapytali go, panie, czy nie posiałeś na swoim polu dobrego ziarna? Skąd więc ten konkol? A on im odpowiedział, nieprzyjaciel to zrobił. I zapytali go słudzy, czy chcesz, żebyśmy poszli i zebrali go? Lecz on powiedział, nie, żebyście przypadkiem zbierając konkol nie wykorzenili razem z nimi i pszenicy odnośnie tego, że... Ja to tak rozumiem, że to nie my jesteśmy, my nie, nie, my nie sądzimy, kto jest zbawiony, a kto nie. Naszym zadaniem jest głosić. I tak mi po prostu przyszedł ten wers. Dlaczego Pan Jezus jednym mówił w podobieństwach, a innym nie? I jakby czy to również w jakiś sposób jest dla nas jakaś informacja, tak? Czy tylko Pan Jezus mówił jednym w podobieństwach, a innym nie? Może uda się odpowiedzieć na to pytanie, siostry? <śmiech> Otóż tak, moi drodzy, po pierwsze to wszyscy się znamy ten werset z Izajasza 55,8, tak? Bo moje myśli to nie wasze myśli, tak? A drogi wasze to nie drogi moje, mówi Pan. To po pierwsze... Też tak uważam, że to był szczególny dzień, szczególny czas, wyjątkowy czas. Przy okazji nie łączyłbym tych na zewnątrz, o których, o których mowa, z tymi na zewnątrz, o których jest w objawieniu, bo tam w objawieniu też mamy, jak gdyby, informacje bardzo szczególną, a tutaj raczej chodzi o pewne osoby, które, no, które miały tego nie usłyszeć. Dlatego chodzi mi o to, że to też mamy w Marku i w innych miejscach, że będą słyszeć i nie usłyszą, czy też będą rozumieć, będą słuchać i nie usłyszą, to jest też przepowiednia, która też również z Izajasza. Z jednej strony mamy proroctwa mówiące, że Panna że pan pocznie syna, i wszyscy okej, okay, okej, okay, wiemy o co chodzi, jest to pewne proroctwo, i to z Izajasza też jest proroctwo mówiące o tym, że, że będą słyszeć i nie usłyszą, tak? że będą słuchać i nie zrozumieją tych pewnych rzeczy. No tak ustanowił Bóg po prostu w swojej suwerenności, a także w swojej sprawiedliwości. Tak to rozumiem. I tutaj dla mnie jest to oczywiste, że ja nie jestem w stanie tego zrozumieć. Dlaczego w tym momencie tak się dzieje, a dlaczego, nie, nie, nie, nie, dlaczego tak się dzieje. Chociaż, Chociaż pewną odpowiedź, Pewną odpowiedź daje nam, czytamy w liście, do, w liście do Rzymian, Paweł pisze, że ze względu na was oni są nieprzyjaciółmi Ewangelii, nie? I to pisze ze względu na was. Także ten zamysł Boży jest taki, jaki jest, a tutaj Paweł coś nam odkrywa i możemy to przyjąć za, za pewnik, możemy to rozszerzać, ale no… Nie jesteśmy w stanie, ja nie jestem w stanie odpowiedzieć dokładnie na te pytanie inaczej niż, niż to, co wcześniej powiedziałem, że Boże drogi to są Boże drogi i chwała Bogu, że, że Jego drogi są Jego drogami, a nie, na, nie naszymi, a nie naszymi. Ja jeszcze tylko tutaj dodam takie, taką może wskazówkę w rozumieniu, a pogadacie sobie potem. Ja tylko dodam jeszcze taką wskazówkę w możliwym znaczeniu tego, co to znaczy słuchać, a nie rozumieć. Pan Jezus mówi bardzo często, kiedy mówi, kto ma uszy do słuchania, niechaj co? Co to w ogóle, o co tu chodzi? No przecież to oczywiste, no, niekoniecznie. Ja myślę, że to niechaj słucha, jest czymś więcej niż tylko niech słucha. Bo Jezus mówi coś takiego. Podaje nam przypowieść o dwóch ludziach. Jeden, który słucha Słowa Bożego, ale nic z tym nie robi. Jest głupcem, który buduje na piasku, którego budowla się rozleci, kiedy przyjdzie sztorm. I o drugim człowieku, który słucha. Aby czynić. I ten ma uszy do słuchania. To nie jest tylko ten, który słucha, w sensie, coś tam ktoś mówił, on słyszał, no, słyszałem, co Jezus mówi. No nie. On słucha i czyni. I zauważcie w księdze objawienia, niechaj, jak tam, jest, jak tam jest w księdze objawienia, co duch mówi do zborów. Kto ma uszy do słuchania. Niechaj słucha, co Duch mówi do zboru. W jakim sensie słucha? Niech tylko wysłucha to, co ma do powiedzenia? Niechaj czyni to, co Bóg mówi. To w tym sensie słuchanie. Czyli są dwa rodzaje słuchania. Jest słuchanie, które jest biernym słuchaniem i jest słuchanie, które się przeradza w czyn. I taki człowiek usłyszał. Ten faktycznie ma uszy, które nie tylko wpada i wypada, ale on słyszy i to zostaje, to mieszka. Jest tak to ziarno, które padło na dobrą glebę. Ono przyjęło to słowo i wydało owoc w posłuszeństwie, w wypełnianiu tego słowa. Więc tutaj ja bym się w tym kierunku udawał, mówiąc o tych, którzy słuchają, ale nie słyszą, nie rozumieją i nic z tym nie robią. Po prostu jest to jak, to, jak, to, jak, to, jak ta twarda gleba, na którą ziarno wpada, zaraz pszcz. Zabiorą to ptaki niebieskie i nic nie rośnie. Paweł. Pytanie było, czy, czy znaczy taki kontekst był, że jednemu, jednym Bóg mówił w przypowieściach, a drugim nie. I tu chciałem, nie wiem, według mojego zrozumienia to Pan Jezus do wszystkich mówił w przypowieściach wtedy, a nie, że do jednych w ten sposób, a do drugich nie w Marka jest tak, ale właśnie, żebyśmy zobaczyli, jak to się wydarzyło, bo to nie jest tak, że Pan Jezus kierował do jednych przypowieści, a drugich nie przypowieści, tylko On mówił w przypowieściach do wszystkich i w, Markach jest, w Marka jest ten obraz namalowany tak bardzo dla mnie wizualnie, a potem, gdy został sam, czyli ludzie się rozeszli, oni posłuchali, co Jezus ma do powiedzenia, po, Tak, to do tego właśnie chcę dojść. Ci, którzy słuchali Jezusa, bo On do nich mówił, posłuchali i rozeszli się. A potem inni ludzie razem z dwunastoma przyszli do Niego i zapytali. Po prostu oni nie tylko, że wysłuchali tej przypowieści, ale oni chcieli zrozumieć tą przypowieść, bo Jezus nauczał o sprawach Królestwa Niebieskiego. I teraz pomyślmy sobie na przykład o nas dzisiaj. Staje przed nami ktoś i mówi nam o sprawach Królestwa Niebieskiego, a my go wysłuchamy i idziemy do kina. A drugi podejdzie do niego i powie, powiedz co, o co ci chodziło, bo jestem głodny tego, ja chcę wiedzieć, o czym do nas mówiłeś, bo sprawy Królestwa Bożego mnie Przejmują, interesują i ci uczniowie przychodzą do niego właśnie po to, żeby zrozumieć. Ja tak to rozumiem po prostu. Jedni ludzie słuchali go, usłyszeli, a coś tam mówił o roślinach, o, o rybach, o, o jakiejś tam rzemiośle i poszli, a drudzy chcieli wiedzieć i Pan Jezus im wytłumaczył. Taka moja szybka refleksja. Jak tak sobie myślę czasami o tym naszym kółeczku i o takich, że jedni lubią, a drudzy nie lubią, to tak bym zachęcała do zastanowienia się tych, co nie lubią, czy przypadkiem nie są tymi, którzy nie chcą właśnie słuchać. Nie wiem, czy nie chcą słuchać, ale być może bardziej nie chcą wypowiadać się, tak bym stwierdził, z różnych przyczyn. Ja tutaj, tak jak Paweł tłumaczył, Paweł, nasz brat, ja się zdecydowanie na 100% w zasadzie z tym zgadzam. Jezus do wszystkich mówił w przypowieściach, co wyraźnie jest napisane, tylko jedni nie byli tym do końca zainteresowani i rozeszli się do swojej roli, do swoich zajęć, do swoich wołów, pracy i tak dalej. Po prostu, no, bełka z coś powiedział, nie zrozumiałem tego, nie jestem tym w ogóle zainteresowany i oddalili się. Natomiast ci, którzy właśnie lgnęli do, do tego Królestwa Bożego, ich to zaintrygowało, oni faktycznie zostali no i, i, no i dzięki temu się dowiedzieli. I to jest taka, bym powiedział, sytuacja obrazowa i my dzisiaj możemy to, jak to się mówi, przekuć na naszą rzeczywistość też, prawda? jak blisko jestem Jezusa, tak na tyle rozumiem Jego słowo, Jego wolę. Jeśli jestem bardzo blisko Jezusa, w takiej, ja bym powiedział, powiedział, w, w prywatnej łączności z Nim w społeczności, wtedy na pewno więcej mogę od Niego uzyskać, kiedy mogę przyjść do Niego, pójść sobie do swojej komory, spytać go, jak to zrozumieć, albo pójść do brata, spytać, czy, czy, czy, czy, czy do siostry, siostra do siostry, czy obojętne jak. W każdym razie, jeśli jest tym zainteresowany i ma tą społeczność z Jezusem Chrystusem, wtedy na pewno to usłyszy. Natomiast jeśli ktoś jest, jak to się mówi daleko, nie jest tym tak do końca zainteresowany, bo przedkłada różne inne zajęcia swoje, no to po prostu tego nie utrzyma. No, no jak mogli tam cię otrzymać, jak oni poszli do swoich zajęć? Powinni zostać. Ale nie było już rybek więcej, nie było chleba, skończyło się na jedzeniu, poszli sobie i, i na tym skończyło się ich zainteresowanie Jezusem. Także to, co Paweł tutaj mówi, ja akurat na 100% się z tym zgadzam. Ja Tylko tak pokrótce chciałem, bo często jest też przypowiedź o siewcy też e, przetaczana, o tym, że jak e, też trwa roli, że gdzie było rozrzucone to ziarno i też tutaj jest, kiedy Jezus mówił, już tego nie będę całego czytał, dlatego mówię do nich przy przypowieściach, bo patrzą, a nie widzą i słuchają, a nie słyszą, a nie rozumieją. I spełnia się na nich porostwo Izajasza, które mówi słuchając będziecie słyszeć, ale nie zrozumiecie i patrząc będziecie widzieć, ale nie zobaczycie. To mówiłeś, że o tym zajasza, ale to tak jakby odgórnie już jest coś, wiesz. No a dalej czytamy takie troszeczkę tego sprostowanie, bo utyło bowiem serce tego ludu stępiały ich uszy i zamknęli swe oczy. A to nie jest napisane i zamkną im oczy, tylko oni zamknęli swe oczy. To jest różnica. Żeby przypadkiem oczami nie widzieli, ani uszami nie słyszeli, a sercem nie zrozumieli, jeśli nie nawrócili się i żebym ich nie uzdrowił. Także to jest wynik troszeczkę też tych ludzi, swe, a nie im. To jest różnica, nie? Także to jest jakby po części i często ja to słyszę w takich wypowiedziach, że to jest tak unikane, to jest często po prostu tak pomijane. Albo inne wersety mamy, gdzie spiszę, jest, jest taka pewna warunkowość. Jeśli, tam jest bardzo dużo rzeczy, jeśli, a jeśli to należy do człowieka, to jest jakby zależne, nie? a nie na zasadzie, że tak już Bóg, tak jak w Zajasza czytamy, że no tak już na nich kreska padła i koniec. To jest, oni to sami to zrobili też, swe oczy. Ludzie często nie chcą słyszeć prawdy, bo muszą skorygować swe życie i im jest tak wygodniej po prostu. To jest bardzo proste. Mam mikrofon i użyję go. I... To, o czym rozmawiamy tutaj, jakby można nazwać, że poruszamy się w temacie głoszenia Ewangelii, zbawienia człowieka. I myślę, że to wszystko, co tutaj jest mówione, może prowadzić nas do jakichś naszych tak osobistych przemyśleń, wniosków i dobrze by było, żebyśmy nie, nie wyciągnęli jakichś złych wniosków z tego, ale to, co powinno być w naszych sercach przede wszystkim, bo, bo z serca pochodzą słowa, pochodzą działania, to to, że ludzie potrzebują usłyszeć Ewangelię. My jesteśmy tymi, którzy tą Ewangelię mogą im przekazać i jakkolwiek czytamy tutaj o, o rzeczywistości, która nas otacza, to nie zmienia to, nie powinno zmieniać to naszej, yy, naszego pragnienia takiego, jakie jest w Bożym sercu, żeby wszyscy byli zbawieni przyszli do poznania prawdy i jeżeli będziemy mieli właśnie w sercach tą, no trzeba to powiedzieć, miłość do, do tych ludzi, którzy giną i, i z tego będzie wypływało nasze, nasze chęć, żeby głosić im Ewangelię, to po prostu będziemy to robić. Jedni przyjmą, drudzy nie przyjmą. I naszą tutaj rolą jest, że tak powiem, coś bardzo prostego. Proste działanie. Masz Ewangelię, głoś. Jest, masz światło w sobie, niech to światło świeci. I żebyśmy teraz nie, nie doszli do jakichś wniosków, a tym to ja nie będę głosił, bo coś tam, coś tam. Mam nadzieję, że nikt nie, nie, nie, nie pomyślał, że można teraz sobie wybierać, komu będę głosił Ewangelię. Ja tylko jedno zdanie odnośnie Paweł, bo... Panie, ukazałaś teraz uzasadnienie, bo ja tylko powiedziałem o proroctwie, które było zajasza. a tutaj w Nowym Testamencie mamy uzasadnienie, dlaczego to proroctwo było wcześniej i z czego to proroctwo wynikało. Jasno wynika, że to proroctwo wynikało z tego, bo Bóg wie, jakie będzie serce tych ówczesnych Żydów, mówiąc wprost, tak? No nie tylko Żydów, ale... ale... Tak, tak, ale chodzi mi o to, że ja mówiłem o proroctwie, które miało się spełnić, no tak jest, ale tutaj mam uzasadnienie, dlaczego tak jest, tak? Dlaczego to proroctwo było, ponieważ było wiadomo, dlaczego tak się, że tak się będą zachowywać i tak wybiorą, tak? Myślę, że też kiedy studiujemy właśnie te księgi Starego Testamentu, zobaczcie, jeżeli wyrwiemy teraz to proroctwo Izajasza z księgi Izajasza i przeczytamy właśnie je tylko w kontekście wypowiedzi Pana Jezusa, to możemy rzeczywiście do bardzo różnych, dziwnych wniosków dojść. Natomiast jeśli znamy kontekst samego Izajasza i proroctwa, i proroctw, które Izajasz wygłaszał, Jeremiasz, czy inni prorocy Starego Testamentu, to widzimy cały czas w tym ich zwiastowaniu Boże pragnienie zbawienia swego ludu, do którego pierwotnie te słowa przecież były kierowane. To nie jest tak, że Izajasz prorokował tylko do Uczniów czy słuchaczy w czasach Pana Jezusa. On prorokował również do swoich odbiorców i tam w tym pierwotnym przesłaniu Izajasza widzimy jak ludzie reagowali na to poselstwo. Niestety wielu nie przyjęło, odrzuciło, chociaż Bóg w tym proroctwie wyraża swoje pragnienie ratowania ich, zbawienia ich, otwiera przed nimi możliwość uniknięcia sądu, który nadchodzi. Bóg zapowiada im nadchodzący sąd, zapowiada im swój gniew, ale kieruje do nich te słowa, żeby ich ustrzec przed tym. Natomiast oni, widzimy, nie opamiętali się, trwali dalej w swej bezbożności. Wręcz jak dalej czytamy, znaczy nie w Biblii, ale już w tradycji, o czym też mówi autor listu do hebrajczyków, Izajasz ostatecznie został strasznie zamordowany przez tych, do których kierował poselstwo. Został przecięty na pół piłą, włożony do drzewa i, i zamknięty w drzewie i przecięty na pół, więc straszną śmiercią zginął. I to było wyrazem ich wrogości, nienawiści do Bożego proroka, który im zwiastował Ewangelię też, dobrą nowinę o ratunku, która była dla nich w tamtym czasie. Więc tutaj nie możemy wyrwać tego proroctwa, czy innych proroc czy innych słów, które są w Nowym Testamencie cytowane ze Starego Testamentu w oderwaniu starotestamentowego kontekstu. Kiedy patrzymy na starotestamentowy kontekst, wtedy też lepiej rozumiemy przesłanie, z jakim w Nowym Testamencie te fragmenty są cytowane. Więc tutaj zawsze do tego zachęcam, byśmy zajrzeli o co chodziło pierwotnie, i dopiero wtedy zobaczyli, z jaką intencją autorzy Nowego Testamentu cytują je w Nowym Testamencie. Ja może na, na koniec, znaczy na koniec, nie wiem, jeszcze nic nie pipa, także trochę przesadziłem może. W każdym razie chciałbym przeczytać z drugiego listu do Tesaloniczan. To jest czwarty rozdział od dziewiątego wersja. I tam jest napisane tak. Czwarty. Drugi, drugi, Uu. a przepraszam, to jest drugi rozdział, a ja mówiłem trzeci? O, to po hebrajsku, w drugą stronę. Nie, drugi rozdział, drugi list do drugi rozdział od dziewiątego wersetu, a ufnie niegodziwiec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 tak iż wierzą kłamstwu, aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli w prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości. Czyli mamy tutaj taką dosyć klarowną w sumie sytuację, że nie przyjęli prawdy. W związku z tym nasuwa się oczywiście jedyna możliwa interpretacja, że otrzymali możliwość, żeby przyjąć prawdę, ale jej nie przyjęli, tak? Nie przyjęli tej prawdy i co więcej, jest napisane, że nawet sam Bóg z racji tej zsyła na nich ostry obłęd. Nie dlatego, że ich nie kocha, nie ma dla nich zmiłowania, u niego, tylko dlatego, że oni sami odrzucili miłość prawdy, która mogła ich zbawić. Ale oni to odrzucili i dlatego Bóg według swojej suwerenności, ale uważam, że ma to sens w tym wypadku, odrzuca ich, zasłania im po prostu oczy, przez co z kolei oni zaczynają wierzyć kłamstwu. Nie przyjęli prawdy, to zaczęli przyjmować kłamstwo. A że przyjęli kłamstwo, no to finał jaki jest, no to tutaj możemy dalej przeczynać. Po prostu, no niestety nie mają udziału w Królestwie Bożym. Czyli po raz kolejny widzimy tutaj, że ludzka odpowiedzialność jest naprawdę bardzo ważna. Tylko poniżej jest trzynasty werset, lecz my nieustannie powinniśmy dziękować Bogu za was, bracia miłowani, przez Pana, że Bóg od początku wybrał was do zbawienia przez uświęcenie Ducha i wiarę w prawdę. Także Słowo Boże też mówi o uświęceniu i też wierzę. Nie, nie, nie dzieje się tak na zasadzie, że jesteśmy w pełni jakby podłączeni i no nie jesteśmy w stanie wierzyć. No gdzieś ten początek musi być naszego, też że uwierzymy, że nasze gdzieś serca ukorzymy przed Bogiem, widzimy prawdę, jesteśmy z nią skonfrontowani i albo ją przyjmujemy Ewangelię, albo mi nie przyjmujemy. Czy chcemy, czy nie, czy ona nam pasuje, czy nie. Czy zamkniemy swe oczy, czy jednak, no, nie przymkniemy na to oczu. Jak też Słowo Boże mówi, że bez uświęcenia nikt nie ujrzy Pana. Że uświęcanie jest jakby też tym czynnikiem naszym, nie? Że jakby warunkiem o. W następnych jeszcze bym dalej przeczytał dwa kolejne wiersze. Hmm. Jest powiedziane: Do tego powołał was przez naszą Ewangelię, abyście dostąpili chwały naszego pana Jezusa Chrystusa i dlatego, co? Dlatego bracia. Stójcie, i tutaj używa takiego słowa, które oznacza mocno stójcie, niewzruszenie stójcie i trzymajcie się, hmm. czyli mówi do nich stójcie, nie, nie dajcie się wytrącić z, woje, z waszego mocnego stanowiska i trzymajcie się przekazanych nauk, o których zostaliście pouczeni, czy to przez mowę, czy przez nasz list. Czyli tutaj dalej Paweł też kontynuuje, wzywając ich do tego, żeby trwali w tym, co otrzymali, żeby niewzruszenie tego wszystkiego się trzymali. Na tym to polega, że oni słuchają, a nie słyszą. To znaczy słuchają, ale nie wykonują tego, co mają robić, bo Pan Jezus tego nie podaje formy rozkazu, że masz słuchać, tylko słucha, sły, słuchasz, a nie słyszysz. To takie jest bardzo ujęcie ogólne. Także nie jest to ujęte zbyt, zbyt konkretnie, żebyśmy to dobrze rozumieli. A różne takie, no można dywagować w ten czy w inny sposób, ale mi się wydaje, że to jest po prostu tak krótko ujęte, że nie jest to skierowane w formie loskarzu, że ty masz słyszeć, tylko ty masz słuchać. No, to jest różnica. Zacznę, ale mi się wydaje, że w tłumaczeniu to tak wynika z tego wszystkiego. Dziękuję. Mamy jeszcze chwilkę. Ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w tym temacie, czy jakiś jeszcze może inny temat? Ja mam jeszcze jeden wiersz, który chciałem tutaj was zapytać, jak go rozumiecie, ale czy ja go zaraz spróbuję go szybko znaleźć. Marka 9, 49 i 50. Albowiem każdy ogniem, będzie osolony. Sól to dobra rzecz. Jeśli sól zwietrzeje, czymże ją przyprawicie. Miejcie sól w samych sobie i zachowujcie pokój między sobą. Jak rozumiecie, każdy ogniem będzie osolony. I jeśli spojrzycie na wiersz wcześniej, tam też jest mowa o ogniu. Pytanie, czy to jest ten sam ogień, czy to jest inny ogień, co to w ogóle za osolenie ogniem? Jest mowa o ogniu doświadczeń. Jest mowa o ogniu, który pozwala e, wytopić złoto i oddzielić żużel od złota, a my mamy być czyści, więc raczej to jest taki ogień moim zdaniem. Jest też ogień Ducha Świętego, więc ja myślę, że to obraz może być taki dużo szerszy. No tak, ale w tym momencie to tak sobie, że tak powiem, różne dopisujemy rzeczy, które chcemy, tak? Może to ogień doświadczeń, nie. może to ogień ducha, tylko jakbyś posolony ja, ducha? Ja nie, ja nie podaję gotowej odpowiedzi, ja mówię A, tylko jakby czy, czemu się przyglądam, tak, co mi przychodzi na myśl. Okej, okay, okej, okay, sorry, yy, bo... Tutaj Pan Jezus wypowiada te słowa po słowach takich, które mówią o ogniu piekielnym, prawda? Gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie. To jest refren, który trzy razy się powtarza w kontekście piekielnej kary mhm. dla wszystkich, którzy trwają w grzechu i nie rozprawiają się z grzechem. Więc mamy trzykrotnie ogień, który nie gaśnie i potem wiersz 48, to samo, i wiersz 49, albowiem każdy ogniem będzie osolony. Teraz pytanie moje, czy Pan Jezus tutaj zupełnie jakby mówi o zupełnie innym ogniu, czy mówi o tym ogniu, jak każdy ma być tym pikielnym ogniem osolony? W ogóle Co to za osolenie ogniem? Rozumiecie, jakby jest pewien kontekst, tak? Możemy to wyrwać z kontekstu i wtedy sobie dokleja, co tylko nam się podoba i wtedy wszystko będzie się zgadzać. Natomiast pytanie, czy Marek tutaj się rozpędził i przypomniało mu się jeszcze coś na temat ognia i tak dorzucił do tego yy, do pieca, dodając właśnie do tych, do tych fragmentów o piekielnym ogniu, czy Marek zmienia temat i mówi teraz zupełnie o czymś innym? O to mi chodzi, że rozumiemy, czytamy pewien tekst ewangeliczny tak? i raczej staramy się łączyć ze sobą myśli, niż teraz każdy werset po prostu rozpatrywać w oderwaniu od tego, co było wcześniej, co jest później. Połączenie tego z wcześniejszymi wierszami wydaje się bardzo trudne. Czy jest w ogóle możliwe? Czy możemy to połączyć z tymi wcześniejszymi wierszami? Czy macie jakieś zrozumienie, które by mówiło, że, że to może być to, o czym Jezus mówi wcześniej, czy zupełnie coś innego? Sławek. Zawsze tak myślałem i, i nic się u mnie nie zmienia, w każdym razie do dzisiaj, chyba, że ktoś mnie przekona, że jest inaczej, no to wtedy, wtedy tak, wtedy zmienię zdanie. Natomiast tutaj ewidentnie w 48 jest mowa o ogniu piekielnym, który nie gaśnie i ci, co są nieposłuszni Ewangelii, po prostu zostaną tam wrzuceni. Natomiast od 49. jest wyraźnie powiedziane o innym ogniu, to co Asia mówiła, że to jest ogień oczyszczający. Że potrzebny jest ogień, bo my mamy się uświęcać, a, a nie możemy inaczej się uświęcać, jeśli przedtem nie zostawimy swojej cielesności. A swoją cielesność z kolei możemy zostawić tylko wtedy, jeżeli jesteśmy przepaleni przez ogień Ducha Świętego. Czyli ogień Ducha Świętego dla tych, którzy chcą iść za Jezusem, działa na nich po to, żeby wypalić ich jak najdalej jak najdalej idąc. Wiadomo, wszystkiego od razu nie, ale na ile to możliwe, ogień Ducha Świętego wypala ich z ich jakiś tam jeszcze cielesności, namiętności i przez to, że ich wypala, robi się, że tak powiem, miejsce ku temu, żeby się jeszcze bardziej uświęcać. I to prowadzi ku dobremu, ku Królestwu Bożemu. Natomiast tak jak powiedziałem, nie chcę już powtarzać, w 48 to jest ewidentnie ogień piekielny. Takie jest moje zrozumienie. Patrząc na werset 50, można by dojść do wniosku, że ta sól, która ma być y, słona dla tego świata, y, ma być w nas. Czyli tak, miejcie sól w samych sobie. I jeżeli ta sól, która jest w nas, będzie zwietrzała, y, to nie da się y, tego w żaden sposób niczym podmienić, tak? Czytamy, sól przestanie być słona, czymże ją przyprawicie? Czyli coś straciło swoją wartość, to straciło, już, już nie podniesiesz tej wartości. Także jeżeli y, będzie w nas ta sól, to będzie ona wykonywała pracę, którą ma wykonywać. Y, z wcześniejszych, y, y, z innych wersetów czytamy, że Wy jesteście solą, tak? I wy jesteście światłem. Także można by dojść do wniosku, że te, szczególnie ten ostatni werset, kieruje na, nasze myśli na nas, którzy my mamy być tą solą i tą solą, która jest która ma wartość, która nie jest zwietrzała. Ja jeszcze dorzucę z trzeciej Mojżeszowej. To jest drugi rozdział, trzynasty werset. Każdą twoją ofiarę z pokarmów posolisz. Żadnej twojej ofiary z pokarmów nie pozbawisz soli przymierza Boga Twego. Przy każdej ofierze swojej składać będziesz i sól. Czyli tutaj mówimy o ofiarach też ogniowych, prawda? Te wszystkie ofiary szły do ognia, więc tutaj jest to wyzwanie w tego typu fragmentach, gdzie mamy ogień piekielny ewidentnie we wcześniejszych wierszach, a później Pan Jezus używa tego słowa, ale rzeczywiście zmienia sens. Mówi nie już o paleniu przez ten ogień, ale mówi tylko o osoleniu tym ogniem. Więc tutaj jest inna koncepcja. Wcześniej jest robak, który toczy nieustannie i ogień, który pali nieustannie. A tutaj Jezus mówi, każdy będzie osolony ogniem, czyli w jakiś sposób dotknięty tym ogniem, ale rzeczywiście też się ku temu skłaniam, że jest tutaj mowa o ogniu, Albo tym piekielnym ostatecznie, wcześniej, albo tym właśnie doczesnym ogniu. Nie w sensie albo, bo wszyscy ludzie przechodzą, myślę, przez różny ogień, natomiast pytanie, co się, co, jakie będą konsekwencje tego doczesnego ognia. Więc tutaj, jak dla mnie jest to wyzwanie, jeden z trudniejszych fragmentów tej Ewangelii, żeby go dobrze uchwycić bo mówię, to samo słowo w kontekście zupełnie inna koncepcja, a tutaj nagle na samym końcu Pan Jezus przechodzi do uczniów i mówi o tym, że oni muszą mieć sól w sobie, a jednocześnie mówi o soleniu jakimś ogniem, nie wyjaśniając tak naprawdę, o jaki ogień chodzi. Więc to są te, te różne miejsca, gdzie nie mamy wyjaśnionych czasami pojęć. Pan Jezus posługuje się jakimiś pojęciami, i nie zawsze je od razu wyjaśnia. Na przykład mówi, strzeżcie się kwasu faryzeuszów. Tak? I teraz o czym on mówi? Parę wierszy dalej jest wyjaśnione, że ma na myśli naukę faryzeuszów. I wtedy już wszystko jest jasne, tak? kiedy mamy jakieś wyjaśnienie. Natomiast są miejsca, gdzie nie mamy takich wyjaśnień i musimy naprawdę szukać w różnych miejscach Słowa Bożego, żeby przynajmniej zbliżyć się do zrozumienia albo właśnie patrząc na to, w jaki sposób Pismo posługuje się danym terminem, próbować popatrzeć, czy w tym kontekście takie wyjaśnienie będzie miało sens. Więc to też coś, do czego zachęcam, byśmy się tego uczyli, czytając Boże Słowo, nie od razu nie wchodzili w nasze, wiecie, jakiekolwiek skojarzenia, ale ostrożnie sprawdzali, jak to się ma, właśnie dane słowo w całym, jeżeli nie ma wyjaśnienia w danym fragmencie, jak ewentualnie możemy rozumieć to słowo i nie od razu nie chwytać się pierwszego, lepszego wyjaśnienia, bo czasami jest kilka wyjaśnień. Tak jak ogień, tak tutaj Asia podała, może mieć kilka znaczeń, tak? może odnosić się do cierpienia, może odnosić się do sądu, jest czasami związany z działaniem Ducha Świętego, więc mamy tutaj teraz plejadę tych różnych koncepcji ognia, tutaj Jezus używa go w kontekście piekła, wiecznej kary, więc które znaczenie mamy tu wybrać, żeby nie pobłądzić. Więc teraz patrzymy na sens, patrzymy też na inne miejsca. Akuratnie co do tej soli, Pan Jezus używa soli w różnych kontekstach. Pamiętacie jakieś inne wypowiedzi Pana Jezusa związane z solą? Mówi, wy jesteście solą ziemi, prawda? Mówi, niech wasza mowa będzie osolona. E? Więc tutaj musimy spojrzeć na te inne wypowiedzi Pana Jezusa, gdzie ta, ta koncepcja soli się pojawia, o co w ogóle chodzi, co Pan Jezus ma na myśli. I dopiero wtedy wrócić do tego fragmentu i próbować go rozumieć w kontekście tych różnych wypowiedzi, gdzie te, gdzie te rzeczy się pojawiają. Jest rozdział czwarty, Werset szósty. Mowa wasza, niech będzie zawsze uprzejma, zaprawiona solą, abyście wiedzieli, jak macie odpowiadać każdemu. List do Kolosan, tak. Mieliśmy się nie dzielić luźnymi, że tak powiem, skojarzeniami, ale tak sobie myślę, że... Yy, no nie wiem, akurat tak powiedzmy stanął mi przed oczami powiedzmy Paweł i jego różne, liczne doświadczenia i to, co na przykład Pan Jezus o nim powiedział, że będzie musiał wiele wycierpiać dla, dla mojego imienia. I ja nie mówię, że wszyscy musimy wycierpieć dla imienia Jezusa, aczkolwiek też jest napisane, że no cierpienie jakby jest nieodłączne, i tak sobie myślę, że te wszystkie sytuacje, w których przechodzimy zwycięsko, to, to, to jest ta sól, którą też właśnie no, widzą ci, którzy są na zewnątrz, tak? Że jakby to nasze zwyciężanie, czy ta nasza właśnie postawa, taka jaka jest w tych różnych sytuacjach, że to jest ta... To jest ta sól dla świata, tak? że oni to widzą, nie tylko słyszą, a ja jestem chrześcijaninem, a ja coś tam będę ci zwiastował teraz Ewangelię, tylko widzą no właśnie tą sól, tą, tą kwintesencję tego życia z Bogiem. To mówisz to w kontekście tego wiersza, że wy jesteście solą tej ziemi. Mhm. To, to w sensie właśnie tego, że mamy te... że właśnie spotykają nas te różne w życiu sytuacje, które pozwalają między innymi tym, którzy są obok nas, y, widzieć tego Boga w naszym życiu w taki sposób y, dla nich już też zrozumiały, tak? I widoczny. Nie tylko jako, że ja coś mówię komuś, tylko jakby ktoś patrzy na mnie i widzi, o, to działa, o, to tak wygląda, o, to, to o to chodzi, tak? Taka niepotwierdzenie, to jest całość taka. Słowo i życie. Nasz czas się kończy, także jeśli ktoś chciałby jeszcze jakieś myśli ostatnie, to jest ostatni moment. Ja tylko krótko chciałem zaproponować, żeby ktoś, kto jeszcze nie brał głosu, żeby poczekać na niego, nie? Ja, ja chciałam tylko coś powiedzieć tutaj, bo coś tak... Z... I tutaj mówi od 49, albowiem każdy ogień będzie osolony. Sól to dobra rzecz, a jeśli sól zwyczaje, ciężko, no to dalej to pisze tak, prawda? Ale tutaj w ogień piekielny pisze tu Izajasza 24. Gdy wyjdą, będą oglądać trupy, Ludzi, którzy odstąpili ode mnie, bo robak ich nie, nie gaśnie, a ogień ich nie zgasi, i będą obrzydliwością wszelkiego ciała. Ja wierzę, że to jest też ludzie, którzy odstąpią od Boga. Ci, którzy nawet usłyszeli Słowo Boże, ale w jaki sposób odeśli od Pana. I oni będą osądzeni. Jeśli się rozchodzi... Yy, tam jeszcze się powiem od Marka. Wierzę, że jest czas, aby zwiastować Słowo Boże. Tam piszą, jak piękne nogi są tych, którzy zwiastują. Ja wierzę, że ten czas, kiedy był za Marka, to po prostu przyniesiony jest na teraz. Ja wierzę, że wiele ludzi, wiele tysięcy ludzi nie znają Słowa Bożego. Jak piękne nogi są tych, którzy idą i głoszą Ewangelię. Ja wierzę, że jest czas, aby na swojej drodze, tam gdzie zobaczysz człowieka, aby głosić Słowo Boże. Aby oni nie poszli w ten ogień piekielny. To samo było i z nami, prawda? Nie znaliśmy Boga, byliśmy katolikami i po prostu ktoś, ktoś modlił się o nas, aby, aby uwierzyć w Jezusa Chrystusa. Ja wierzę, że jest czas. Aby iść i głosić. To my jesteśmy, to my mamy, jakby, jakby być ambasadorami dla tych ludzi, żeby powiedzieć, że Jezus ich kocha. Jest czas, abyśmy poszli i zwiastowali wspaniałą Ewangelię, że Jezus Chrystus kocha każdego człowieka, albowiem Bóg tak umiłował świat, że dał Syna, nie tylko dla mnie, ale dla tych, którzy usłyszą i uwierzą. To jest wspaniałe, kiedy człowiek usłyszy, że ktoś jest i czeka na niego i ten, który umarł za niego. Nawet gdyby był najgorszym człowiekiem na tej ziemi, Jezus umarł za niego. Niech nasze serca będą otwarte dla wszystkich ludzi. Nie patrzę, czy to jest Afrykan, czy to był Grek. My mamy Dać to, co otrzymaliśmy od Boga. Otrzymaliśmy co? Słowo żywota. I mamy siać tym ludziom, aby nie przyszli w ten ogień piekielny. Ile w naszych rodzinach nie ma zbawionych ludzi? Dzieci, ojcowie, dziadki, żony, mężów nie mają zbawionych. Dlaczego? powinniśmy zwiastować Słowo Boże. Niech nasze życie będzie tą solą. Tak. Niech będzie solą, aby każdy, kto zobaczył, aby wyczuł ten zapach Chrystusa w naszym życiu. Ja wierzę, że nikt nie chciałby być tam, gdzie ten ogień piekielny ale wierzę, że jest w naszych sercach miłość do ludzi i powinniśmy iść zwiastować Słowo Boże. Tyle ludzi na ulicach widziałem i po prostu to serce kraje, że oni siedzą, leżą i nikt nie podejdzie do nich. Miejmy otwarte serca do nich. Niech ta sól będzie w nas i po prostu dać mu zakosztować. To będzie Jezus Chrystus. Ten Jezus, który umarł za każdego człowieka. Niech Bóg was błogosławi i niech będzie pragnienie, abyśmy myśli i głosili Ewangelię, aby ludzie uwierzyli i przyszli do Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Amen. I na tym zakończymy nasze wspólne rozważanie. Powstańmy do modlitwy. Kochany nasz Panie, dziękujemy Tobie za Twoje słowo, za dobrą nowinę. Za zbawienie w Jezusie, za Twoje dzieło w naszym życiu, że z łaski Twojej mogliśmy usłyszeć, uwierzyć, przyjąć Twoje Słowo i w Nim chcemy trwać i chcemy pilnować naszych serc, aby nie oziębły, aby sól naszego życia nie zwietrzała, Abyśmy nie byli ludźmi, którzy mają tylko wyznanie na ustach, ale byśmy byli ludźmi, którzy prawdziwie trwają w Tobie, podążają za Tobą, naśladują Ciebie. Że to, o czym czytamy w Twoim Słowie nie pozostaje w sferze tylko naszych dyskusji, rozmyślań, ale przeradza się w treść naszego życia, w treść naszego postępowania aby jaśnieć Twym światłem, aby dzielić się Ewangelią, aby wielbić Ciebie naszym życiem i służyć, cierpieć, znosić wszelkie przeciwności, wiedząc, że nasz trud nie jest daremny w Tobie, że jest wielka zapłata i wielki dzień sądu. Daj, Panie, byśmy żyli polegając na Tobie, trzymając się Ciebie, trwając w Tobie, czerpiąc z Ciebie. Ty jedynie masz życie, Ty jedynie jesteś źródłem życia w nas. Oby społeczność każdego z nas z Tobą była bliska, była prawdziwa, była żywa. Daj, Panie, byśmy to, co, o czym dzisiaj rozmawialiśmy, co rozważaliśmy tutaj, pracowało w nas, pobudzało nas do dalszego myślenia i postępowania i życia w świetle twego słowa abyśmy miłowali twą prawdę abyśmy trwali w twej miłości amen tak jak śpiewaliśmy w tej pieśni, tak jak czytamy w Księdze objawienia przed tronem, przed wielkim tronem w niebie, w pośród którego jest baranek jakby zabity, mający siedmioro rogów i siedmioro oczu. Jest chór Aniołów niebiańskich stworzeń i ludzi z każdego plemienia, języka i narodu, którzy śpiewają tę pieśń chwały, uwielbienia i czci. Panie, i my jesteśmy tutaj na Ziemi jeszcze, ale jesteśmy częścią tego uwielbienia, dlatego, który nas umiłował. I wydał samego siebie za nas, dla Ojca, który oddał swego Syna i za Ducha, przez którego Syn został ofiarowany i przez Ducha, przez którego został wzbudzony z martwych. Panie, dzięki Ci za to wielkie zbawienie, za Twoje wielkie dzieło, za łaskę, która otworzyła nasze ślepe oczy. Za łaskę, która skruszyła nasze kamienne serca. Za Twoje dzieło, którego my jesteśmy częścią. Wielbimy Ciebie. Wielbimy Ciebie, Panie, za to wielkie zbawienie. I tak pragniemy, aby to, co uczyniłeś w nas, było udziałem też naszych bliskich, ludzi wokół tych wszystkich, którzy jeszcze pozostają w ciemności. Tych wszystkich, których oczy są dalej ślepe, serca martwe, dusze zgubione. Panie, wołamy, zmiłuj się, tak jak się nad nami zmiłowałeś, tak jak do nas zapukałeś, do naszych serc, tak jak nas ku sobie pociągnąłeś. Prosimy, byś przemawiał do ludzkich serc wokół nas, byś błogosławił zwiastowanie Twojego słowa, świadectwo Twojego ludu Panie, byś pociągał ku Tobie, ratował tych wszystkich, którzy potrzebują Twojego zbawienia każdy człowiek go potrzebuje prosimy Panie, Twoje miłosierne, łaskawe cudowne działanie w wielu jeszcze ludzkich sercach ku zbawieniu, ku życiu Dziękujemy Tobie <śmiech> za to, co już uczyniłeś, za to, co wspominamy, łamiąc ten chleb, jedząc tego chleba, pijąc tego kielicha, za to, jak bardzo się uniżyłeś, jak wielkie cierpienia zniosłeś, abyśmy mogli mieć życie. Pobłogosław, kochany Panie, ten chleb, błogosław prosimy ten kielich, daj nam wielbić Ciebie też w tym uczestnictwie, w tym stole, żeby to nie było zwyczajowe, bezmyślne, daj Panie nam prawdziwie z dziękczynieniem w naszych sercach, z uwielbieniem jeść z tego chleba i pić z tego kielicha i doświadczać błogosławieństwa, jakie zamierzyłeś w tym akcie łaski. Prosimy. Twoje łaskawe działanie w każdym z naszych sercach, ci wszyscy, którzy potrzebują przemiany serc, Panie, oświeć i daj tę łaskę, by uniżyć się przed Tobą i zawołać do Ciebie. Panie, ratuj mnie, ratuj moją duszę, odmień moje serce, przemień moje życie. Prosimy o Twoje łaskawe działanie pośród nas, Twego Świętego Ducha. Amen. Amen. Panie Boże, słuchając tego, o czym tutaj rozmawialiśmy, myślę o tych, którzy giną, którzy w swoich grzechach bardziej lub mniej świadomi różnych rzeczy potrzebują usłyszeć Ewangelię i obyśmy my byli tymi, którzy tą Ewangelię niosą, chcą nieść, ale też myślę o nas, którzy możemy tą naszą sól mieć jakoś zwietrzałą. I oby przyszło na nas upamiętanie, żebyśmy pokutowali i przyszli do tego, który może tą sól na nowo nasycić i uczynić nas prawdziwie nasyconymi i słonymi, dobrą solą, która będzie solą dla tego świata. Proszę o każdego z nas. Byśmy byli mocni w Tobie, mili Tobie, przynosili dobre owoce. Amen. Amen. Kochani, jak zawsze zapraszamy do tego stołu tych wszystkich, którzy uwierzyli w Chrystusa całym sercem, oddali Mu swoje życie w posłuszeństwo. Złożyli tego świadectwo, dając się ochrzcić, jako osoby dorosłe, świadome, trwają w społeczności z Nim, podążają za Nim. Składamy świadectwo o tym, że ta ofiara, którą Jezus złożył, jest naszym zbawieniem, jest naszym ratunkiem. I też głosimy sobie wzajemnie, głosimy tym wszystkim, którzy są tu między nami, i też przed światem duchów, aniołów ogłaszamy to wielkie zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią, nad grzechem, nad wiecznym potępieniem dla tych, którzy wierzą, dla tych, którzy w Nim pokładają całą swą ufność. Czyńmy to, do czego zawsze zachęcamy, z, takim, z wielką powagą, a jednocześnie z wielką radością z dziękczynieniem, z uwielbieniem. Zachęcam, byśmy, jeśli to możliwe, w tym czasie też znosili nasze modlitwy. Jeśli ktoś chciałby przeczytać jakiś fragment słowa, który wywyższa naszego Pana i Jego zbawienie, też mamy ku temu taką możliwość. Więc niech to dalej będzie czas naszego uwielbienia, dziękczynienia, wywyższenia Pana Jezusa, który nas umiłował i samego siebie wydał, abyśmy żyli, żyli Obfitym życiem, wiecznym życiem. Zachęcamy. Powstańmy, kochani, jeszcze do modlitwy. I zachęcam jeszcze, bracia, siostry, abyśmy podnosili nasze głosy w modlitwie. Jeśli mamy jakieś prośby, potrzeby, przyjdźmy jeszcze do Boga, zawołajmy, złóżmy przed Nim wszelką naszą troskę, wszelki ciężar, gdyż On ma o nas staranie. O tak, panie. Dziękuję. pokazuję wam wiele rzeczy, co mamy przejść, co mamy robić. Ja dziękuję ci Panie, że ty dotykaż mojego serca Panie, dałeś mi miłość do ludzi. Że ty pokazujesz, że mam iść Panie. Ja dziękuję ci za to Panie, że nie chcę sam to robić Panie, ale pozwala my tu w święty prowadził. Jeśli ty będziesz Panie, to będzie wspaniałe, cudownie, prawdziwe Pan. Dziękuję Ci Panie, że mają z Czy tam na krzyżu Panie byłeś przybity, Panie, ale też zrobiłeś coś, co niewiele ludzi o tym wie, że przybiłeś tam starego człowieka. Pana dziękuję panie moje życie należy do Ciebie Panie, w każdym razie przychodzę do Ciebie Panie. Nawet gdybym Panie codziennie upadł w tej podnosi się, Panie. Daj mi siłę Panie, bym Mógł Panie kroczyć i być Twoim swoim płucie Panie. O tej kości Panie. O tych, którzy wyłączają Panie. O tych, którzy słyszą Panie, aby Nasze życie było takie, jak, jak Ty chcesz, służył słyszymy tobie, Panie, tylko dlatego, że że chcemy, Panie nie, i to jest przywilej Panie, służyć takiego głodu, że jest wspaniały i cudowne. Ty, który siedziś na tronie. Ty, który patrzysz, Panie, to jest tak wspaniały i będzie, że możesz każdy do tych, którzy są chorzy, do tych, do tych którzy są w szpitalach, Panie, w więzieniach, Bogosław, tych, którzy, Panie, nie głoszą Słowo Boże są prześladowani, Duchu Święty, przyjść i wzmocni, Panie. Zmocni kościół, który, Panie, nie mogą wyjść z tych rzeczy, którzy, których, Panie, ich, Panie, jakoś cisną, Panie, nie mogę sobie poradzić Pana, Duchu Święty, pomoć Panie. Pan, Panie. Będę Pani wialę jeszcze większą, Panie, Abyśmy wierzymy, Panie, że możemy uczynić coś, co zadowolić Twoje serce, Panie. Abyśmy byli posłuszni, Panie. Nasze serca żeby posłuszni Panie słowo. Bóg właśnie Panie Panie, mojego Syna, Panie. Proszę Cię Panie okręt sobie Ja wierzę, Panie, że Ty masz moc, Panie, dotknąć i uzdrowiać. Ja wierzę, Panie, że Ty możesz utworzyć się, Panie, umysł, język, Panie, by Cię chwalić i być normalnym Proszę Cię, Panie, o tych, którzy upadali, Panie, podniesie i z się w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Za dwa tygodnie planujemy Agapę, czyli wspólny obiad po nabożeństwie i jest lista różnych usług czy posług, zadań do wykonania w trakcie Agapy czy przed Agapą. Oczywiście wszyscy mają za zadanie coś dobrego przygotować do jedzenia i przynieść, bo bez tego to tutaj to wszystko cała reszta nie zadziała. Więc to jakby pierwsza rzecz, a druga rzecz to właśnie to, co tutaj się dzieje w trakcie. Powiesimy tą listę na tablicy ogłoszeń, czyli tutaj za tymi drzwiami po prawej stronie na tablicy i zachęcam do wpisywania się, co kto będzie chciał zrobić w trakcie tej Agapy. Kiedyś już to wypowiadałem, ale jeszcze raz bym chciał powiedzieć I... Takie przygotowanie posiłku, jakiegoś dania czy czegoś na agapę, jeśli jest robione z serca, to jest czymś naprawdę wielkim i wspaniałym i miłym Bogu i miłym też braciom i siostrom. Także taka niby prosta rzecz, ale jeśli będziemy robić to z myślą o, o, o Bogu, o braciach, siostrach, to jest coś wielkiego i pięknego. Może jeszcze jakieś ogłoszenia, pozdrowienia, informacje, to bardzo proszę. Może choć tutaj gutka do tego, do, tego, do tego. że tłumaczę wiblię na różne języki, ale to, co mnie ostatnio porusza, to są Romowie. Romowie w Polsce, na Ukrainie. Chcę przeczytać króciutko, jak to wygląda teraz. Zachęcić do modlitwy o nich i też, jeżeli ktoś coś może, bo zwłaszcza Romowie na Ukrainie są bardzo na no, w sytuacji. Hmm. Już Jeszcze przypominam o naborze chętnych do prowadzenia szkółki niedzielnej z dziećmi. Do mnie zgłosiła się jedna osoba, jeden brat. Nie wiem, czy do Agnieszki, czy do Jagody ktoś się zgłaszał, czyli na razie jeden brat się zgłosił, więc będziemy ponawiać zachętę do podjęcia się tego pięknego dzieła służby wśród dzieci w trakcie naszych zgromadzeń, żeby też one miały przykład z, ze strony różnych braci i sióstr, którzy im posługują. I planujemy też remont tego pomieszczenia z tyłu. Nie wiem jeszcze kiedy i jak, ale będziemy się za to musieli wziąć, żeby tam to jakoś pomieszczenie przystosować, bo jest więcej dzieci i chcemy część tam, część tutaj dla matek z małymi dziećmi przygotować pomieszczenie kolejne, więc też będziemy nad tym pracować. To no, takie szczegóły. Bardziej myślałem, że tam była szkółka, ale nie Jakkolwiek. Potrzebujemy po prostu tym pomieszczeniem się zająć, więc to tylko tak na razie rzucam jako hasło, a plany trzeba będzie opracować i jakoś wspólnie podjąć działania, żeby to przygotować.